Ewa Machaj-Antosiewicz, urodzona 20 grudnia 1944 roku w Oświęcimiu Brzezińcy. Więc mój numer jest P89243. Jest to numer nadany mi po przyjściu na świat. W obozie, więc to było przeszywane, bo dorośli mieli do pasiaków, ja miałam do poduszki. Rodzice trafili po upadku powstania warszawskiego. I najpierw właśnie do Pruszkowa, a stamtąd wywieźni, do obozu w Oświęcimiu. Chyba to było 4 września 1944 roku. Stałam na apelu, co chwila chwytały mnie dreszcze. Byłam u kresu sił. Zdawało mi się, że przedwcześnie urodzę dziecko. Po apelu władze obozowe zarządziły Zabrano odzież, koce. Zostałyśmy nagie. Wtedy właśnie nadszedł moment, którego tak oczekiwałam i bałam się zarazem. 20 grudnia 1944 roku urodziłam córkę. W tym czasie rodziły jeszcze trzy kobiety. Na napięciu oczekiwałyśmy decyzji straży SS. Obsługa na części zabierała niemowlęta matkom. Nieraz topiono maleństwa w kubłach lub przekazywanej w ręce doktora SS Mengele, który poddawał dzieci zbrodniczym eksperymentom pseudomedycznym. Ten dzień mogłyśmy zaleczyć do szczęśliwych. Dzieci zostawiono matkom. Moja córeczka otrzymała imię Ewa. Trudno opowiedzieć, w jakich warunkach przyszło mi pielęgnować dziecko. Nie było mowy o należytej higienie. Czasem myłam swoją Ewę obozową herbatą. Nie było bowiem wody. Uprane pieluchy musiałam służyć ciepłem własnego ciała. W baraku było zimno. Matki szyły niemowlętom okrycia skoców i prześcieradeł, które dostarczali nam ukradkiem mężczyźni z sąsiedniego obozu. Jeden z nich, Jerzy Skrzypek, został przychwycony przez strażnika i przekazany do karnej kompanii właśnie za to. Dziś nie potrafię sobie uzmysłowić, w jaki sposób zdołałam przebyć tę straszną drogę, osłabiona, obarczona ciężarem dziecka, które cały czas niosłam na ręku. Pamiętam, że w czasie marszu parę razy zgarniałam brudny śnieg, żeby ugasić pragnienie. Wiedziałam tylko, że muszę iść, że nie wolno się zatrzymywać, bo wtedy padnie strzał i zostaniemy na drodze ja i moje maleństwo. Kilka razy robiło mi się tak słabo, iż sądziłam, że zemdleję. Dziecko na ręku strasznie ciążyło. Wydawało mi się, że zamiast rąk mam dwa drewniane pałąki, które lada, chwila, mogą się urwać lub łamać. Nie pamiętam momentu, gdy dotarłam do Mysłowic, tu załadowano nas do pociągu. Po pewnym czasie zajechałyśmy do miejscowości Blankenburg o Berlina. Kilkoro dzieci zmarło. Bałam się swoją kruszynę. Córeczka była chudziutka, tylko skóra i kosteczki, ale trzymała się dobrze. 24 kwietnia 1945 roku Blankenburg został zajęty przez oddziały Armii Radzieckiej, przełamujące obronę Berlina. Byli więźniowie hitlerowskich obozów zagłady, odzyskali wolność. Ruszyli do swoich domów. Na wschód w stronę Warszawy powędrowała... Młoda matka była więźniarka Oświęcimia nr 87263. Jej córeczka Ewa była więźniarka Oświęcimia nr 89243, która właśnie ukończyła piąty miesiąc życia. Dwie uczestniczki tragicznego oświęcimskiego marszu śmierci. Z jednej strony wie dobrze, że nie pamiętam tego. Ojciec bardzo tragicznie chorował, bo chorował na krwawą i bardzo poważnie właśnie. Do dzisiejszego dnia właściwie choruje jeszcze, bo ma poobozową ranę. Na apelu nie usłyszał Mycen App i Niemiec to zauważył. Podbiegł do niego, za karę mu zadał ból, prawda, kopiąc go w kostkę. I do dzisiejszego dnia jest tak zwana rana poobozowa, gdzie mu się to co jakiś czas otwiera. No i musi stale o tym myśleć i leczyć tę nogę. Mama przeżywa to wszystko razem i odbyło się na wątrobie. Do dzisiejszego dnia ma z trzustką kłopoty, ma cukrzycę. Więc to wszystko, jest, jak to się mówi, ciągnie się za nią tak samo. Jednak to piętno na każdym z nas jest w jakiś sposób wyryte. Rzadko kiedy wspominamy, bo każdy to przeżywa, prawda? Skończyłam technikum poligraficzne. Pracowałam w dawnictwach handlu zagranicznego. A następnie, no cóż... Wyszłam za mąż, mam dwoje Synku. dzieci, tak dwóch synków, no i właśnie są ładne, miłe dzieci, a jak ktoś popatrzy, nie wyglądają na to, że są chore. No niestety chorują na taką poważną chorobę, jaka jest hemofilia, wymagająca dużej opieki i starań, żeby te dzieci jakoś rosły i żyły. No, Robert jest bardzo zdolny muzyczny, chodzi do szkoły muzycznej, moczył opiecz, dopiero w tym roku zaczął chodzić do szkoły, więc na początku zaczyna się zapowiadać dobrze. zgodziłam się, bo przecież jednak wspomnienia trzeba zachowywać, prawda? My jesteśmy jednak żywą historią, bo jednak każda wojna pociąga za sobą tyle ofiar, tak straszne, każda chyba matka ja też m.in. drżę o to, żeby właśnie wszystko zrobić, aby nie było wojny. Uczestniczyłam właściwie w takiej antyfaszystowskiej manifestacji w Berlinie. To było w 1966 roku. Czytaliśmy jakąś odezwę, każdy prawda, z tych uczestników. Bo to właśnie przeważnie byli wszyscy byli więźniowie z różnych obozów naturalnie. Byli uczestnicy aż z, chyba z 20 no ja reprezentowałam młodzież Polską. Przeżyłam to bardzo. Nawet nie myślałam, że aż tak przeżyję, bo z natury rzeczy zawsze byłam dosyć pogodna. I kiedy właśnie tam się znalazłam, kiedy zobaczyłam ten barak, te nory takie i prześrodek, Koryto. i że tu w takim miejscu właśnie moja matka mnie urodziła. Nie wyobrażała sobie, że to właśnie w tym miejscu, w takich okolicznościach ja przyszłam na świat i zrobiło mi się tak bardzo przykro, że nawet nie wiem, kiedy się strasznie rozpłakałam. No po prostu taki pierwszy szok. Przypadłem, mi przywitać ją i właśnie w Teatrze Wielkim, kiedy przed spektaklem Oratorium wystawionego właśnie na temat Oświęcimia. No Była to bardzo miła kobieta, starsza już oczywiście, bardzo delikatna. Dziękowałam jej za życie, za to, że dała nam po prostu ujrzeć ten świat i żyje wśród ludzi.